Antoine de Saint-Exupéry Mały Książę Gdy miałem sześć lat zobaczyłem pewnego razu wspaniały obrazek w książce opisującej Puszczę Dziewiczą. Książka nazywała się Historie Prawdziwe. Obrazek przedstawiał węża boa, połykającego drapieżne zwierzę. W książce było napisane Węże boa połykają w całości schwytane zwierzęta. Następnie nie mogą się ruszać i śpią przez sześć miesięcy, dopóki zdobycz nie zostanie strawiona. Po obejrzeniu obrazka wiele myślałem o życiu dżungli. Pod wpływem tych myśli udało mi się przy pomocy kredki stworzyć mój pierwszy rysunek. Pokazałem moje dzieło dorosłym i spytałem, czy ich nie przeraża. — Dlaczego kapelusz miałby przerażać? — odpowiedzieli dorośli. Mój obrazek nie przedstawiał kapelusza. To był wąż Boa, który strawił słonia. Narysowałem następnie przekrój węża, aby dorośli mogli zrozumieć. Im zawsze trzeba tłumaczyć. Dorośli poradzili mi, abym porzucił rysowanie węży zamkniętych oraz otwartych, i abym się raczej zajął geografią, historią, arytmetyką i gramatyką. W ten sposób, mając sześć lat, porzuciłem wspaniałą karierę malarską – Dorośli nigdy nie potrafią sami zrozumieć, a dzieci bardzo męczy konieczność stałego objaśniania. Musiałem wybrać sobie inny zawód. Zostałem pilotem. Latałem po całym świecie i muszę przyznać, że znajomość geografii bardzo mi się przydała. Potrafiłem jednym rzutem oka odróżnić Chiny od Arizony. Ta wiedza oddaje duże usługi, szczególnie wówczas, gdy się błądzi nocą. Zawód pilota dał mi okazję do licznych spotkań z wieloma poważnymi ludźmi. Wiele czasu spędziłem z dorosłymi. Obserwowałem ich z bliska, lecz to nie zmieniło mej opinii o nich. Gdy spotykałem dorosłą osobę, która wydawała mi się trochę mądrzejsza, robiłem na niej doświadczenie z moim rysunkiem, który stale nosiłem przy sobie. Chciałem wiedzieć, czy mam do czynienia z osobą rzeczywiście pojętną. Lecz za każdym razem odpowiadano mi: To jest kapelusz! Wobec tego nie rozmawiałem ani o wężach Boła, ani o lasach dziewiczych, ani o gwiazdach. Starałem się być na poziomie mego rozmówcy. Rozmawiałem o brydżu, golfie, polityce i krawatach. A dorosły był zadowolony, że poznał tak rozsądnego człowieka. Da, da, da, da, da, da. W ten sposób, nie znajdując z nikim wspólnego języka, prowadziłem samotne życie aż do momentu przymusowego lądowania na Saharze. Było to sześć lat temu. Coś się zepsuło w motorze. Ponieważ nie towarzyszył mi ani mechanik, ani pasażerowie, musiałem sam zabrać się do bardzo trudnej naprawy. Była to dla mnie kwestia życia lub śmierci. Miałem zapas wody zaledwie na osiem dni. Pierwszego wieczoru zasnąłem na piasku o tysiąc mil od terenów zamieszkałych. Byłem bardziej osamotniony niż rozbitek na tratwie pośród oceanu. Toteż proszę sobie wyobrazić moje zdziwienie, gdy o świcie obudził mnie czyjś głosik. Posłyszałem: Proszę cię, narysuj mi baranka. Co takiego? — Narysuj mi baranka. Zerwałem się na równe nogi, przetarłem dobrze oczy, natężyłem wzrok i zobaczyłem niezwykłego małego człowieczka, który bacznie mi się przyglądał. Oto jego najlepszy portret, który udało mi się zrobić później. Oczywiście nie jest on na tym rysunku tak czarujący, jak w rzeczywistości... To nie moja wina. Gdy miałem sześć lat, dorośli zniechęcili mnie do malarstwa i dlatego umiem rysować tylko węże boa zamknięte i otwarte. Patrzyłem na to zjawisko oczyma okrągłymi ze zdziwienia. Nie zapominajcie, że znajdowałem się o tysiąc mil od terenów zamieszkałych. Tymczasem człowieczek nie wyglądał ani na zbłąkanego, ani na ginącego ze zmęczenia, ani na umierającego spragnienia, czy głodu, ani na przestraszonego. W niczym nie przypominał dziecka zgubionego w środku pustyni o tysiąc mil od miejsc zamieszkałych. Gdy wreszcie odzyskałem mowę, odezwałem się... — Ale cóż ty tutaj robisz? A on powtórzył bardzo powoli, jak gdyby chodziło o niezwykle ważną sprawę... Proszę cię, narysuj mi baranka. Zawsze ulega się urokowi tajemnicy. Pomimo niedorzeczności sytuacji, byłem bowiem o tysiąc mil od terenów zamieszkałych i groziło mi niebezpieczeństwo śmierci, wyciągnąłem z kieszeni kartkę, papieru i wieczne pióro. W tym momencie jednak przypomniałem sobie, że przecież uczyłem się tylko geografii, historii, rachunków i gramatyki, więc zmartwione. — Powiedziałem chłopcu, że nie umiem rysować. Ale on odrzekł. — To nic nie szkodzi. Narysuj mi baranka. — Ponieważ nigdy w życiu nie rysowałem baranka, pokazałem mu jeden z dwóch rysunków, jakie umiem zrobić. Rysunek węża Boa zamkniętego. Ku memu zdziwieniu chłopczyk odpowiedział. — Nie, nie, nie chcę słonia połkniętego przez węża Boa. Boa jest zbyt niebezpieczny. — A słoń za duży. Mam za mało miejsca. Potrzebny mi jest baranek. Narysuj mi baranka. — Narysowałem baranka. Mały przyjrzał się uważnie i rzekł. — Nie, ten baranek jest już bardzo chory. Zrób innego. — Narysowałem. Mały przyjaciel uśmiechnął się grzecznie i z pobłażaniem. — Przyjrzyj się. To nie jest baranek, to baran. On ma rogi. Zrobiłem nowy rysunek, ale został odrzucony, tak jak poprzednie. Ten baranek jest za stary. Chcę mieć baranka, który będzie długo żył. Tracąc już cierpliwość, chciałem bowiem jak najprędzej zabrać się do naprawy motoru, na baz grałem nowy obrazek i powiedziałem... To jest skrzynka. Baranek, którego chciałeś mieć, jest w środku. Byłem bardzo zdziwiony, widząc radość na buzi małego krytyka. To jest właśnie to, czego chciałem. Czy myślisz, że trzeba dużo trawy dla tego baranka? Dlaczego, pytasz? Bo mam tak mało miejsca. Na pewno wystarczy. Dałem ci zupełnie małego baranka. Pochylił główkę nad rysunkiem. Nie taki znowu mały. Zobacz, zasnął. Tak wyglądał początek mojej znajomości z małym księciem.